Jak poeta rozumie dobrą sławę? Pieśń o dobrej sławie można uznać za swoisty komentarz do przytaczanych przed chwilą słów. Według Kochanowskiego na godne wspomnienie zasługuje krzewienie dobrych obyczajów, służenie ojczyźnie w każdej potrzebie, obrona jej granic. W pieśni tej oddujemy wezwanie do wspólnego działania dla dobra ojczyzny. Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. Ten apel poety nie znalazł jednak odzewu w społeczeństwie. Szlachta, zajęta walką o władzę i gromadzeniem bogactw, nie przejęła się tym głosem. Kochanowski postanowił więc ponowić wezwanie, tym bardziej, że sprzyjały mu okoliczności. Serdeczny przyjaciel i mecenas, Jan Zamojski zwrócił się do poety z prośbą, aby napisał utwór dla uświetnienia uroczystości jego zaślubin z Krystyną Radziwiłówną. I tak powstała pierwsza polska tragedia wzorowana na utworach antycznych. Odprawa posłów greckich. Wystawiona została w obecności pary królewskiej w ujazdowie Kołczawy w 1576 roku. Jaki związek z antykiem odnajdujemy w odprawie? Po pierwsze, ze skarbnicy antycznej zaczerpnął Kochanowski temat wojny trojańskiej. Przedstawił zdarzenia związane z przybyciem do troi posłów greckich po Helenę. Po drugie, stworzył polską tragedię, odwołując się do dramatu greckiego. Co poeta chciał przekazać, w tym na pozór greckim dramacie, polskiemu społeczeństwu? Kochanowski zawarł w utworze krytykę młodzieży szlachetnej. Aleksander zabiega o to, aby za wszelką cenę zatrzymać Helenę w Troi. Wyznaje zasadę, cel uświęca środki. Przekupuje posłów na Sejm, usiłuje przekupić nawet mądrego radcę króla szlachetnego Antenora. Jest lekkomyślny. Sprawy osobiste stawia ponad sprawy ojczyzny. Poeta skrykował pośrednio również polską szlachtę, odpowiedzialną za losy Polski, decydującą o sprawach ojczyzny. Potępił zbytek, życie ponad stan i zanik cnót rycerskich. W chórze drugim poeta umieścił słynny do dzisiaj tekst rozpoczynający się od słów Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. którym przypomina o obowiązku wobec ojczyzny, o uczciwym decydowaniu o losach kraju, o odpowiedzialności za sprawowanie władzy przed samym Bogiem. Odprawa posłów greckich wyrażała głęboką troskę poety o przyszłe losy kraju. W odprawie pod maską antycznej historii zawarł Kochanowski aluzję do sytuacji w Polsce. Sejm Trojański przypomina Sejm Polski. Panuje w nim przekupstwo, prywata. Posłowie przekrzykują się nawzajem, aby przeforsować swoje stanowiska. Marszałkowie, stukając o usiłują zaprowadzić ład i porządek. W postaci niezdecydowanego króla Priama można było dopatrzeć się podobieństwa do osoby Zygmunta Austa. Jak zareagował na dramat Kochanowskiego Dwór Królewski? Odprawa została przyjęta z uznaniem, zwłaszcza, że poeta prawdopodobnie na prośbę swego mecenasa wyraził w niej poparcie dla polityki Stefana Batorego. Z treści tragedii wynika, że była ona utworem antywojennym. Jednakże końcowe słowa antenora brzmią jak wezwanie do wojny. Ba! Radźmy też o wojnie. Nie wszystko się brońmy. Radźmy, jak kogo bić, lepiej niż go czekać. Zakończenie takie, dopisał poeta prawdopodobnie pod wpływem na Zamojskiego, aby poprzeć politykę króla i pozyskać szlachtę do wojny z Moskwą. Przy okazji omawiania tego utworu warto dodać, że w trzecim Chórze poeta pierwszy w literaturze polskiej, nawiązując do wiersza antycznego, zastosował wiersz, Bezrymowy, biały. Czym są treny Kochanowskiego i jak zostały skomponowane? Treny powstały w Czarnolesie w 1580 roku. Są przykładem literatury żałobnej, czyli funeralnej. Kochanowski napisał je po sercu ukochanej córki, Urszulki. Treny stanowią zwarty, przemyślany cykl kompozycyjny składający się z dziewiętnastu utworów. W pierwszych ośmiu utworach poeta wyraża ojcowski ból po stracie ukochanego dziecka. Podmiot liryczny, który możemy utożsamić z poetą, rozpamiętuje cechy Urszulki. Rozpacz wzmaga się w trenach dziewiątym, dziesiątym i jedenastym i dochodzi do punktu kulminacyjnego. Jest on momentem kryzysu światoplądowego poety. W trenie dziewiątym poeta rezygnuje z filozofii stoickiej, przyjętej jako postawę życiową. Stoicyzm miał go chronić przed nieszczęściem i zapewnić wewnętrzny spokój, szczęście stateczne. Filozofię stoicką, na której tak się nazywa mądrością nieprzydatną w obliczu ludzkiego bólu i cierpienia. Żałuje, że zaufał jej złudnym założeniom. W punkcie kulminacyjnym cylu szczególne miejsce zajmuje tren dziesiąty. Składa się on z szeregu pytań retorycznych, wyrażających duchowe rozterki poety. Poszuje on Urszuli w niebie chrześcijańskim, baśniowym, mitologicznym. Wątpliwości i rozpacz doprowadzają go do zwątpienia w nieśmiertelność duszy ludzkiej i istnienie życia pozagrobowego. Pytania zawarte w trenie Dotyczą braku jasnej odpowiedzi na to, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Odpowiedzi nie dają żadne systemy religijne. Poeta wyraża zagubienie i bezradność wobec podstawowych problemów istnienia i bytu. W kolejnych trenach ponownie odwołuje się do wspomnień, następuje ukojenie bólu i stopniowe osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Istne znaczenie ma tren ostatni, dziewiętnasty. W sennej wizji ukazuje się poecie jego matka z urszulką na ręce. Pomagając mu dźwignąć się z wewnętrznego upadku, przekazuje napomnienie wyrażające ideę humanizmu. Ludzkie przygody, ludzkie noś. Co znaczy z godnością po ludzku znoś wszystko, co się może człowiekowi przydarzyć. Zastanówmy się, na czym polega wartość. Poezji czarnoleskiej. Jan Kochanowski zawarł w swoich utworach poetyckich bogactwo ludzkich przeżyć: miłość, chwile radości, refleksje nad życiem i chwile zadumy, wewnętrzne rozterki dotyczące sensu istnienia. Wszystko to jest bliskie również nam, współczesnym ludziom z chyłku XX wieku. Wielką zasługą poety było to, że udoskonalił polski wiersz wskazał na ogromne możliwości wypowiedzi poetyckiej. Poezja czarnoleska była dla następnych twórców tylko pod względem artystycznym, ale także wzorem pięknej polszczyzny. Twórczość Piotra Skargi. Na schyłek renesansu przypada działalność księdza Piotra Skargi, kaznodziei jezuity, utrwalonego na obrazie Jana Matejki pod tytułem Kazanie Skargi. Ten żarliwy katolik i patriota był nie tylko księdzem, ale i organizatorem szkolnictwa jezuickiego oraz działaczem społecznym. Zdecydowanie przeciwstawiał się wszelkim przejawom różnowierstwa. Nazwano go tyranem dusz ludzkich. Wykształcony w Akademii Krakowskiej i w Rzymie był świetnym oratorem, Pozostawił wiele pism, wśród których najbardziej znane są kazania sejmowe. Do jakiego rodzaju twórczości możemy zaliczyć kazania? Kazania są wypowiedzią publicystyczną o charakterze dydaktycznym, w której pouczający uważa się za głosiciela prawdy nieomylnej, płynącej z nauczycielskiego urzędu kościoła. Skarga miał świetnie opanowaną sztukę oratorską, czyli sztukę wymowy. Od starożytności sztuka ta wypracowała różne sposoby i środki poruszające rozum i uczucie słuchaczy. Skarga obficie z nich korzystał, stosując pytania retoryczne, antezy, ciągi stopniowanych epitetów, szeregi zdań łączonych tym samym spójnikiem, powtórzenia i szyk przestawny wyrazów zwany inwersą. Kazania skargi posiadają przemyślaną konstrukcję perswazyjną. Podsumujmy krótko naszą wiedzę o epoce odrodzenia. Oceniając epokę odrodzenia należy przede wszystkim ocenić jej rozmach i śmiałość przekonań we wszystkich dziedzinach życia. Słowa jednego z polskich uczonych najlepiej podsumowują osiągnięcia europejskiego odrodzenia. Dzieje renesansu można śledzić jako historię wszelkiego rodzaju odkryć. Geograficznych, filologicznych, archeologicznych. Odkryć Odrębności ludzkiej jednostki w stosunku do natury, społeczeństwa, Boga. Odrodzenie w Polsce włączyło nas w krąg kultury ogólnoeuropejskiej. W dobie renesansu nastąpił rozwój polskiego języka literackiego, podniesionego na wyżyny przez Jana Kochanowskiego. Literatura odrodzenia ukształtowała dwa wzorce osobowe. Szlachcica ziemianina i poety dworzanina wzbogaciła nasze piśmiennictwo o nowe gunki literackie. Fraszkę, pieśń, tren. Jan Kochanowski w odprawie posłów greckich starał się przeszczepić na grunt Polski klasyczną tragedię. Nasze rozważania zakończmy cytatem z wiersza Leopolda Staffa pod tytułem Przedśpiew. Utwór ten wyraźnie nawiązuje do ideałów odrodzenia. Słowa żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce są przecież hasłem humanistów. Z epoką odrodzenia łączy się także afirmacja, czyli pochwała życia i otaczającego świata. Wypowiedziana w optymistycznym wyznaniu A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia. Barok przypada w Europie na wiek XVII i ta mniej więcej do połowy XVIII wieku. W Polsce trwa około 100 lat, od połowy XVII do połowy XVIII wieku. Nazwę przyjęto dopiero w Biegłymstciu. Obejmuje ona wiele zjawisk wspólnych dla literatury i sztuki tego okresu. Jej pochodzenie nie zostało do końca wyjaśnione. Prawdopodobnie wywodzi się z języka portugalskiego. Barokko oznacza rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształcie. W ten sposób nazwa staje się więc metaforą epoki. Jakie było podłoże historyczne baroku? Na zachodzie Europy powstawały silne monarchie absolutne. Wsparciem dla nich stała się religia katolicka. Kościół przystąpił do walki z reformacją. Na soborze w Trydencie, obradującym w połowie XVI wieku, ustalono sposoby przeciwstawiania się ruchom reformacyjnym. Celem Stało się zdławienie różnowierstwa i przywrócenie Kościołowi autorytetu, zachwianego przez reformację. Jakie ustalenia podjął Sobór w Trydencie? Na Soborze w Trydencie Kościół ustalił indeks ksiąg zakazanych. Warto wspomnieć, że między innymi znalazło się na nim dzieło Mikołaja Kopernika o obrotach ciał niebieskich. Wówczas także powołano zakon jezuitów. Jezuici opanowali dwie ważne dziedziny życia – oświatę i dyplomację. Wznowiono również sądy inkwizycyjne. Ich ofiarą padł włoski zwolennik teorii Kopernika Giordano Bruno. Cudem uniknął śmierci na stosie wybitny astronom włoski Galileusz. Okres ten nazywa się często okresem kontrreformacji. Zastanówmy się więc, czy wzrost znaczenia katolicyzmu Niezwiązek związek z kryzysem światopoglądowym, jaki dał o sobie znać u schyłku XVI wieku. Egzystencja w nietrwałym świecie, podległym ruchowi czasu i świadomość istnienia spowodowały wewnętrzne rozdarcie. Człowiek musiał albo zgodzić się na świat taki, jaki go otaczał, nietrwały, lecz piękny, albo też szukać wartości trwałych, takich jak zbawienie, nieśmiertelność duszy. Wiary w istnienie życia pozagrobowego uczyli zarówno katolicy, jak i prostanci. Wzrastały rozterki, pogłębiało się poczucie zagrożenia człowieka. Niepokoje metafizyczne znalazły odbicie między innymi w sztuce i litego okresu. W jaki sposób barok zaznaczył się w sztuce? Barok słusznie nam się kojarzy z bogactwem i przepychem. Były to rzeczywiście główne cechy stylu barokowego, jaki narodził się we Włoszech już w połowie XVI wieku. Zarówno w sztuce świeckiej, jak i w kościelnej zapawał kult formy i efektownych rozwiązań. W architekturze unikano pustych płaszczyzn. Zapełniając je rzeźbami, gzymsami, obrazami stosowano najróżniejsze ozdoby i złocenia. Ze słynnych barokowych pałaców królewskich Warto zapamiętać francuski Wersal i polski Wilanów, siedzibę Jana III Wieskiego. Czym wyróżniała się barokowa rzeźba? Zrywała z renesansową harmonią i proporcjami. Dominowała rzeźba sakralna. Postacie świętych ukazywano w pełnych ekspresji skrętach ciała. Stąd też wzięło się powiedzenie każdy święty ma swoje wykręty. Podobnie zresztą postacie świeckie przedstawiano w wyszukanych pozach z dramatycznym gestem lub alegoryczną wymową. Tego czasu pochodzi nasz pierwszy pomnik świecki na otwartej przestrzeni. Kolumna Zygmunta w Warszawie. Jak kształtowało się barokowe malarstwo? W omanej epoce prym wiedli malarze holenderscy. Pełne rozmachu, dekoracyjności, obrazy Rubensa uderzały bogactwem barw. Drugi wybitny malarz holenderski, Rembrandt, był świetnym portrecistą potrafił znakomicie wykorzystać grę barw, świateł i cieni. Przejdźmy do sytuacji w Polsce i odpowiedzmy na pytanie, jak funkcjonowała rzeczpospolita Szlacheckiej. W przeciwieństwie do monarchii absolutnych, jakie powstawały na zachodzie Europy, w Polsce szlachta doprowadziła do osłabienia władzy królewskiej nastąpił wzrost Zgnatów, tak zwanej oligarchii magnackiej. Pierwszym krokiem do anarchii było ustanowienie liberum veto. Trudności wewnętrzne pogłębiały liczne wojny ze Szwecją, Moskwą, Ukrainą, a przede wszystkim z Turcją. Polskę uznawano za przedmurze chrześcijaństwa, jednak zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem było niestety ostatnim blaskiem sławy szlacheckiej Rzeczpospolitej. Jak w Polsce przedstawiała się sytuacja Kościoła katolickiego? Podobnie jak w całej Europie, nastąpił w Polsce proces kontrreformacji. W 1564 roku kardynał Hozjusz sprowadził do Polski jezuitów. Szeroko rozwinęli oni sieć szkół na poziomie średnim, tak zwanych kolegiów jezuickich, w których masowo kształciła się szlachta. Niestety wpływy Kościoła niekorzystnie odbiły się na literaturze. Kościół dysponował potężną bronią, jaką była cenzura. Nieprawomyślne utwory umieszczano na indeksie. Czujność przed herezją przejawiała się nawet w rewidowaniu księgarni i drukarni, w niszczeniu heretyckich pism. Czy podział społeczny na szlachtę i magnaterię znalazł odbicie w kulturze baroku? Kultura i literatura baroku rozwijały się w dwóch nurtach, dworskim i sarmackim. Kultura dworska związana była z dworem królewskim i zamożnymi dworami magnackimi. Kultura ta stała na europejskim poziomie. magnatów kształcili się za granicą. Bardzo szybko na polski grunt przeszczepiono operę. Na wzór włoski utworzył ją Władysław IV. Przedstawicielem nurtu był w poezji Jan Andrzej Morsztyn. Czym był sarmatyzm? Nazwa pochodzi od plemienia perskiego, słynącego z dzielności i bohaterstwa i łączy się z teorią Sarmacji jako praojczyzny Słowian. W XVI wieku niektórzy kronikarze cudzoziemscy zaczęli utożsamiać ją z Polką, a Polaków z Sarmatami. Teoria ta szybko przyjęła się, jako że polska szlachta w swym zadufaniu chętnie powoływała się na swój sarmacki rodowód. Liczne wojerdzały stwierdzały rycerskość szlachty. Doprowadziło to do apoteozy szlacheckiej społeczności i jej uprzywilejowanej pozycji w państwie. Na tym podłożu Ukształtował się XVII-wieczny portret szlachcica Sarmaty, stojącego na straży rodzimej kultury, pewnego siebie, korzystającego ze złotej, szlacheckiej wolności. Sarmata pozostawał ziemianinem, łącząc sielskość z rycerskością i fanatyczną niemal pobożnością. Z sarmatyzmem ma związek powiedzenie – szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Z czasem znaczenie słowa sarmatyzm objęło wszystkie cechy szlaty. Dzielność, patriotyzm, ale także warholstwo, pijaństwo, ograniczoność. Powróćmy jednak do literatury. Zapoznajmy się najpierw z poezją barokową. Można w niej wyróżnić wykwintną, salonową poezję dworską, której przedstawicielem był wspomniany już Jan Andrzej Morsztyn oraz refleksyjną, mistyczną, reprezentowaną przez Daniela Naborowskiego. Kim był Jan Andrzej Morsztyn? Wykształcony dworzanin i dyplomata na dworze Jana III Sobikiego. Traktował twórczość poetycką jako margines bujnej działalności dworskiej i politycznej. Pisał dla rozrywki i przyjemności. Poezja morsztyna krążyła przede wszystkim w środowisku dworskim. Odkryto ją dopiero w XIX wieku. Wiersze morsztyna zebrano w dwóch zbiorach Lutnia oraz Kanikuła albo gwiazda". Czy poezja morsztyna miała związek z kulturą europejską baroku? Morsztyn reprezentuje wykwintną, kunsztowną poezję dworską, jaka rozwija się nie tylko w Polsce. Ten typ poezji zapoczątkował włoski twórca Giambattista Marini. Uważał on, że poezja powinna zadziwiać czytelnika niezwykłością języka, stosowaniem różnych środków poetyckich, kontrastów, oryginalnych epitetów i ich porównań. Najważniejszy zaś był koncept, czyli pomysł poetycki. Poezja ta, zgodnie ze stylem epoki, prezentowała bogactwo środków i języka, charakteryzowała się zewnętrznym przepychem, nie przejmując się zbytnio tematyką, często traktowaną z przemrużeniem oka. Spróbujmy udowodnić, że Morsztyna można uznać za polskiego marynistę. Przeczytajmy uważnie sonet do trupa. Zadziwia już sam tytuł. Jednak jeszcze większe zdziwienie staje się naszym udziałem po przeczytaniu sonetu, bowiem tak zatytułowane dzieło stanowi utwór miłosny. W pierwszych dwóch strofach zestawione zostaje podobieństwo między trupem a zakochanym. W dwóch pozostałych ukażą się różnice. Poeta zastosował ostry kontrast, zarówno w obrębie strof, jak i obu części sonetu. Wyliczanie różnic i podobieństw doprowadza do zabawnego wniosku, że lepiej być trupem niż nieszczęśliwie zakochanym. Jesteś rozbawieni nie tylko takim poglądem, ale i lekkością wiersza osiągniętą poprzez pozornie dramatyczne porównania. Warto dodać, że Morsztyn przejął włoską wersję sonetu upowszechnionego przez Petrarkę. Tego typu sonety upowszechni się odtąd w literaturze polskiej. Składa się on z czterech strof. Dwie pierwsze strofy, są czterowersowe, mają charakter opisowy. Dwie pozostałe, trójwersowe, można nazwać refleksyjnymi. Czy w innych wierszach Morsztyn podobnie podchodził do temaki miłosnej? Odpowiedzmy na to pytanie analizując uroczy wiersz o sobie. Konstrukcja utworu oparta jest na wyliwaniu zmagającym ciekawość czytelnika i prowadzącym do zaskakującej puenty. Jest nią wyznanie miłosne, znów potrawane niezbyt serio. Każdy wers zaczyna się od tych samych słów, nie tyle. Taki środek nazywamy anaforą. Warto zwrócić też uwagę na oryginalne słownictwo wiersza. W tym wyrazy obcego pochodzenia, takie jak sajdaki, karaki, gondule. I znów błahe wyznanie miłosne wyrażone zostało w kunsztownej formie. Czy wiersze Morstyna były związane z tematyką dworską? Trzeba przyznać, że rzadko poza tę te tematykę wykraczały. Oto przykładowo śmierć pieska jednej z dam dworu wpłynęła na powstanie kunsztownego wiersza. Nagrobek Lisi. Można w nim wyraźnie wyodrębnić dwie części. Pierwszą opisującą walory małego Maltańczyka i drugą przedstawiającą reakcję otoczenia wiadomość o śmierci pieska. W pierwszej części, zaczynającej się jak mowa ku czci, mamy porównanie pieska do kosztownej perły. Istotnymi elementami opisu są epitety. Część druga zawiera opis niezwykłych zalet Maltańczyka, po czym następuje ożywienie obrazu przy pomocy personifikacji. Personifikacja polega na nadawaniu przedmiotom martwym cech ludzkich. Dowiadujemy się zatem, że z powodu śmierci pieska płakały łóżka i komin, nie wyłączając oczywiście właścicielki. W czym przejawia się barokowy konceptyzm w poezji Morsztyna? Poezja Morszna była intelektualna i zmysłowa. Lekkie, błyskotliwe wiersze o tematyce towarzyskiej i miłosnej są dowodem znakomitego opanowania przez poetę sztuki poetyckiej. Czym dla oczu piękno, dla uszu harmonia, tym koncept dla umysłu. Mawiał jeden z poetów-konceptystów. Powtórzmy więc, co składało się na konceptyzm wierszy Morsztyna. Oryginalna kompozycja utworów, bogate słownictwo, różnorodność środków poetyckich i umiejętne operowanie kontrasta. Znajomość sztuki poetyckiej zaowocowała w pięknym przykładzie morsztyna tragedii pod tryt, napisanej przez francuskiego poetę Corneille. NURT sarmacki w literaturze. Typowym 17 wiecznym sarmatą. Okazał się Jan Chryzostom Pasek, autor słynnych pamiętników. Pamiętajmy, że liczne wojny, poselstwa dyplomatyczne do innych krajów, Sejnikowanie sprzyjały pisaniu wspomnień. Pamiętniki Paska, odkryte w połowie XIX wieku, okazały się literacką rewelacją. Kim był Jan Chryzostom Pasek? O Pasku wiemy niewiele, poza tym, że kształcił się w kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej. Walczył pod dowództwem Czarnickiego ze Szwedami, brał udział w wojnie z Moskwą. Po awanturniczej żołnierskiej młodości ożenił się. Osiadł na wsi i dalej wiódł życie szlachcica ziemianina. Bujny temperament Paska i typowo sarmackie cechy osobowości były przyczyną różnych jego nie zawsze szczęśliwych przygód. Pasek prowadził długotrwałe procesy z sąsiadami. Oskarżony o pogwałcenie spokoju publicznego i skazany na banicję, zmarł niedługo po ogłoszeniu wyroku. Na czym polega wartość pamiętników Paska? Pamiętniki Paska nie mają wartości historycznej. Często mylił fakty, przekręcał daty. Autor pisał je już pod koniec życia. Pamiętać jednak trzeba, że Pasek był znakomitym obserwatorem życia, i posiadał dar barwnego, żywego opowiadania. Był także urodzonym gawędziarzem. Wysoko ceniąc swoją sztukę krasomówczą, popisuje się w pamiętnikach oracjami, czyli mowami, wygłaszanymi przy różnych okazjach. Pamiętniki mają także dużą wartość obyczajową. Są kopalnią wiedzy o życiu XVII-wiecznej szlachty. Jakie cechy pozwalają uznać paska za sarmatę? Pasek jest uroczym reprezentantem szlacheckiej przeciętności. Nie krytykuje i nie ocenia faktów. Nie pozwala mu na to ciasnota pojęć, ugruntowana w kolegujskim. Złotą wolność szlachecką i poddaństwo chłopów uważa za stan istniejący niezmiennie. Bierze udział w wojnach, niepowodowany patriotyzmem, ale chęcią zdobycia łupów. Jest chciwy, czego dowodem może być orzenek dla majątku z bogatą wdową. Fanatycznie religijny modli się i często powołuje na Boga, co przeszkadza mu procesować się, pić na umór i awanturować.